Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Chcieliście special, to wreszcie będzie special. Jest to materiał special przygotowany na 1200 subów. Poświęcimy go nikomu innemu jak... Zapach gówna. Ho, ho to ambrozja. Pawłowi Chojeckiemu. I tutaj od razu na wstępie disclaimer, wszystko co dzisiaj powiem jest to materiał zebrany dzięki uprzejmości Idź Pan Stąd. Tak moi drodzy, jeśli chodzi o research stwierdziłem, że ja nie będę podskakiwał do gościa, który kompletuje informacje o Chojeckim, o jego organizacji właściwie od początku. Klub idźpanstąd.tumbrel.com jest to ostoja prowadzona wprawdzie przez narodowca ale gościa, który konsekwentnie zajmuje się opisywaniem rzeczy, które mają miejsce podczas wystąpień czy podczas nagrań, m.in. pastora Chojeckiego, a także Mariana Kowalskiego. Oj, przepraszam, samozwańczego pastora, bo musielibyśmy, moi drodzy, zacząć właściwie od początku, tylko zanim zaczniemy, to pragnę zrobić jeszcze jeden disclaimer, moi drodzy. Jeśli oglądają to jacyś członkowie IPP, to bardzo chętnie zapraszam do dyskusji w komentarzu, jeśli twierdzicie, że na przykład klub Idź Pan Stąd kłamie. Z tego co wiem, nie wytoczyliście mu żadnego procesu na razie, wobec tego traktuję te wszystkie informacje jako prawdziwe. Wspominam o tym, ponieważ Idź Pod Prąd ma famę klejmowania o prawa autorskie jakichkolwiek treści ich dotyczących. Mimo tego, że działają na przykład na prawie cytatu. Okej, okay, to po kolei. Żeby powiedzieć o Idź Pod Prąd, musimy powiedzieć o Pawle Chojeckim. Żeby powiedzieć o Pawle Chojeckim, musimy powiedzieć o Kościele Nowego Przymierza. Niektórzy uważają, że Kościół Nowego Przymierza jest to sekta. Co prawda istnieje w spisie związków wyznajowych, ale niektórzy ludzie, którzy deklarują, iż opuścili tę sektę, jak oni to określają, doszli do wniosku, iż jest to de facto właśnie, jak już wspomnieli, organizacja nazywana sektą o zabarwieniu destrukcyjnym. Między innymi na blogu znajdziemy screeny różnych osób, którzy mówili, że najpierw zaczynało się takie bombardowanie miłością, zainteresowanie, próba izolacji, grupowej, czyli życia razem w konkretnej, mo no można to określić, komunie, społeczności, która razem wchodzi w relacje, relacje głównie skupione na pracy oraz słuchaniu jakichś tam nauczań Chojeckiego, który sam siebie nazwał pastorem. Dlaczego cały czas używam samozwańczy pastor, sam siebie nazwał pastorem? Dlatego, ponieważ moi drodzy, we wszystkich różnych kościołach pastora się wybiera. Jeśli chodzi o protestantów, to tak to działa. Pastor jest wybierany spośród społeczności, jeśli społeczności pastor nie pasuje, to się wybiera nowego. Tutaj de facto Paweł stwierdził, ja jestem pastorem, mój syn będzie pastorem, koniec dyskusji, elo. Teraz uwaga, co ten Kościół głosi. Przede wszystkim Kościół Nowego Przymierza, z tego co rozumiem z ich przekazu, głosi, no, właściwie tezy apokaliptyczne. Podsumowując, przyjdzie wojna atomowa, rozpieprzy wszystko i w ogóle tę wojnę, to nawet jeśli zaczną Amerykanie, to nie jest niczym złym, to nie jest niczym złym, bo przynajmniej Chinom się dostanie. Ponieważ tak, Chiny są głównym bugimenem. Pachnie wam to kopiuj wklejką amerykańskich tez z pasa biblijnego. I bardzo dobrze, bo praktycznie właściwie jest cały czas to samo też dołączane, czy innymi słowy gloryfikacja do dostępu do broni. Między innymi tutaj czołuje mecenas Turczyn, który jest e, samozwańczym, też z kolei nazwał się trybunem broni. Tak to chyba było. Jeśli nie, to po raz kolejny powtarzam, poprawcie mnie w komentarzach, podepnę komentarz. Od 2016 roku była pełna gloryfikacja człampa i jego dokonań, ponieważ w świecie IPP, tak, w świecie IPP jest jedna wielka, wspaniała, obiecana ziemia, nazywa się Ameryka. Z ważnych person, które stanowią skład Kościoła Nowego Przymierza jest między innymi, no oczywiście, że Paweł Chojecki, który tym wszystkim zarządza, jego córka El Eunika. Eunika kiedyś próbowała odejść, że tak to określę, od rodzinnego interesu. Nie skończyło się to za dobrze. Wobec tego teraz wróciła, no i jest, jak powiedzieć, frontmenem dla Idź Pod Prąd, o której za chwilę jej siostra Cornelia, która cały czas wiernie trwa przy ojcu. Ale wiecie, jak to jest z owieczkami, że radość jest nie z tej, która wiecznie trwa, tylko z tej, która gdzieś tam se polazła i wróciła. Zatem niestety Cornelia zajmuje się innymi zadaniami niż frontmen. Goście, którzy odeszli z KNP deklarują, że ona właśnie się zajmuje głównymi sprawami tejże organizacji, ale od razu uprzedzam, nie mam informacji, zresztą tak jak poprzednich, żadnych innych, prócz tych, które znalazłem na Idź Pan Stąd. KNP to jest właściwie taki core działalności Chojeckich, a według klubu Idź Pan Stąd ma bardzo bliskie stosunki z pastorem Falwellem, który zrobił podobną rzecz w USA, co Chojecki próbuje zrobić w Polsce innymi słowy stworzył dom modlitewny plus uniwersytet biblijny tak zwany, ponieważ wszystko jeśli chodzi o protestantów nazywa się biblijne. Jest telewizja biblijna, uniwersytet biblijny, nie wiem czy Biblia też jest biblijna, ale najprawdopodobniej. Pastor Fowell przewodzi takiej jednej małej organizacji zrzeszającej większą część kościołów z pasa biblijnego i wychodzi na to, że jeden z Polski o nazwie Christians United for Israel. Tutaj oczywiście prowadzący klub Idź Pan Stąd doszukuje się różnych rzeczy. A ja powiem tylko tak. Fakt, że większość kościołów Ameryka jest filosemicka, jest normą. Ogólnie takie podejście właściwie istnieje w ruchach protestanckich USA od początku wojny kolonialnej. Podczas czasów osiedlania Ameryki wielu pastorów, którzy byli normalnie wyznania anglikańskiego, uciekło do USA z tego powodu, że no powiedzmy Kościół Anglii nie za bardzo ich chciał. Czasem ponieważ to byli zeloci, czasem ponieważ to byli cwaniacy, czasem ponieważ jedno i drugie, a czasem ponieważ po prostu mieli pecha. Tak czy siak trafili oni na amerykańską ziemię, nie mając już na niej de facto wilczego biletu, zatem mogli działać dowoli. Jednakże fakt, że musisz opuścić swój kraj i ruszyć przez pół globu tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś miał do ciebie jakieś wąty, wywołuje bardzo mocne pieczenie w dolnych częściach pleców. Z tego powodu i również z tego, że kompleks ofiary cały czas się dobrze do dzisiaj sprzedaje, oni byli wiecznie miażdżeni, niszczeni, gwałceni i w ogóle. A kto, uwaga, jest związany z wiarą? Cały czas od początku swojego istnienia dostaje w tyłek oraz jest wszędzie? Tak, zgadliście, Edzi. I jeśli mielibyśmy zaznaczyć ten wspólny punkt, to tutaj zaczęło się właśnie to big love protestantów z Edami. Czasem odwzajemnione, czasem na zasadzie love-hate relationship, ale trwa do dziś, zatem nie dziwimy się, po prostu traktujemy to jako rzecz normalną. Tutaj właściwie powinniśmy sobie omówić doktrynę, ale na potrzeby doktryny jedynie omówię, iż największym takim złem, jaki istnieje dla Pawła Chojeckiego, czyli także dla Kościoła Nowego Przymierza, są katolicy. Według klubu Idź Pan Stąd, Chojecki wielokrotnie nazywał Kościół Katolicki, cytuję, wielką prostytutką, wyśmiewał księży, zarzucał im zbiorowe zamiłowanie do niecnych praktyk. Czasem chyba nawet według mnie można to podsunąć podszkalowanie. Dosyć mocna kalka, jak już widzimy właśnie tych zachodnich protestantów, tylko o ile tam jeszcze w Ameryka to takie rzeczy ludzie kupują, ponieważ no tam jest 13% katolików, wobec tego nie każdy zna katolika, nie każdy wie na jakiej zasadzie ta wiara polega, to jeszcze oni tam są w stanie to kupić jakoś, ale tutaj, no powiedzmy, że nie jest to zbyt podatny grunt. Oczywiście takie ciśnięcie po katolicyzmie wcale nie oznacza pro o ateizmu, wręcz przeciwnie. Pawełek Chojecki bardzo popiera wiarę w Chrystusa Jezusa, tylko na zasadzie doktrynalnej Protestanckiej. Czyli innymi słowy, pokrótce liczą się słowa i wiara, a nie czyny. Różnica podstawowa pomiędzy protestantyzmem a katolicyzmem jest taka, że Paweł Święty, tym razem starsu, mówi, jakbym miał wiarę taką gigantyczną, jak żebym góry przenosił i w ogóle byłbym taki super koksu, ale miłości bym nie miał, czyli tych uczynków, które sprawiają, że, że robię coś, że staję się lepszym dla ludzi, no to byłbym niczym. Chojecki tego listu chyba nie czytał, albo zapomniał, albo nie wiem, mu strony się skleiły w tej Biblii, nieważne. W każdym razie on twierdzi, że najważniejsza jest wiara. Czyli innymi słowy, przynajmniej z tego co zrozumiałem z jego nauczań, mogę być gnojkiem do potęgi, mogę być tyranem, ale jak powiem Jezus zbaw mnie, no to już automatycznie boom, achievement unlocked, wszystkie grzechy skasowane idę do nieba. Nie wiem, nie jestem teologiem, ale chyba nie tak to według mnie działa. Ale znów wypada wrócić do Country roads, take me home, do Ameryki wspaniałej, żeby wyjaśnić skąd się to wzięło. Otóż nie wiem, czy zauważyliście, ale w Ameryka pewnego dnia zaczął się taki jakiś tam system nowoczesny, ekstrawagancki, który nazwano kapitalizmem. W kapitalizmie nie liczą się wartości, czyli nie liczy się jakość, liczy się pozyskanie konsumenta. I osobiście uważam, nie jest to w żadnym wypadku przytyk, że kościoły protestanckie jak najbardziej się do tego dostosowały. Aby wam powiedzieć o co chodzi, wyjaśnię to na podstawie, żeby nikogo nie obrażać wiary w Świętego Mikołaja. U nas wiara w Świętego Mikołaja wygląda tak, że dziecko ma być grzeczne przez cały rok, ponieważ jak nie będzie grzeczne, no to Mikołaj da rózgę. albo sam nawet nią zbije. W Ameryce z kolei Święty Mikołaj nie jest takim gościem, który możecie ukarać. Nie, on jest cały czas miłym dziadkiem rozdającym prezenty. Centra handlowe mają właśnie tych słynnych Mikołajów amerykańskich dlatego, żeby te Mikołaje zapewniły dzieciaka, że one są grzeczne i na pewno prezent dostaną. Usunięta jest całkowicie zasada kija, zostawiona jest tylko i wyłącznie marchewka. I tak samo jest w przypadku protestantyzmu. Czyli osiągnięcie zbawienia nie jest jakimś tam super evenementem. Wystarczy, że wierzysz, tak samo jak wierzy dziecko w świętego Mikołaja i dostaniesz. Tak samo w Ameryce działa to na tej zasadzie, że wystarczy, że uwierzysz. Poza tym nikt cię z tej wiary nie weryfikuje, nie sprawdza, czy ty na pewno wierzysz, a może udajesz, może se jajca robisz. Oczywiście też pada nacisk na skupienie tożsamości wokół konkretnej działalności, czy innymi słowy kult oblężonej twierdzy. Czasem mocniejszy czasem lżejszy. W przypadku części protestantów de facto to jest po prostu izolacjonizm, czyli innymi słowy ludzie, którzy są spoza naszej grupy, ponieważ uzyskanie zbawienia jest bardzo proste, wobec tego ludzie, którzy spoza naszej grupy są, nie chcą tego zbawienia z jakiegoś tam powodu. Hmm, ciekawe jakiego, może dlatego, że są źli? Może dlatego lepiej się z nimi nie zadawać? Może dlatego ludzie, którzy mają inne zdanie, po prostu powinni być wyizolowani. Jeśli chodzi o relacje między kościołami protestanckimi w USA, to ja nawet się w to nie będę zagłębiał, bo to jest kompletne Game of Thrones. A w co jeszcze większość protestantów w Ameryka wierzy, a na w kreacjonizm? Zatem następnym wrogiem Pawła Hojeckiego i przyjaciół są naukowcy. Ale oczywiście nie wszyscy naukowcy, tylko ci, co twierdzą, że Ziemia ma więcej niż 6000 lat. Hojecki to wyśmiewał na jakimś tam nauczaniu, że patrzą do swojej książki debilnej, tu jest cytat właśnie, co jest według mnie strzelaniem do własnej bramki, ponieważ to właśnie on się powołuje na książkę, która twierdzi, że świat ma 6000 tysięcy lat, a nie więcej. Mogłem tutaj pogadać o datowaniu węglowym, radiologicznym, takich rzeczach, ale szczerze mówiąc nie za bardzo mi się chce. Dlatego idziemy do IPP. Idź pod prąd, jest to następne chuj, nie telewizja, kanał na YouTubie, z którymi się stykamy. Tym razem, szczerze mówiąc, trzeba oddać Laury Pawełę założone wcześniej niż jakieś tam pierdolamento Marcinka. Co my mamy? No można uznać, że jest to ramię informacyjno-polityczne, jeśli chodzi o kształt świadomości typowego widza oraz wyznawcy KNP. Głównie według mnie straszenie Bidenem, Chinami, tym, że będzie źle, będzie jeszcze gorzej, straszeniem katolikami, a no i przyszłą apokalipsą, która już, już za moment, już za chwileczkę będzie. Tutaj sobie pozwolę zacytować fragment innej opinii, opinii z klubu Idź Pan Stąd. Z czym w rzeczywistości zetknąłby się człowiek, nie kojarząc całkowicie tego środowiska, znalazłby ich na YouTubie, prawdopodobnie stwierdziłby, że oto właśnie dotarł na, jak to mawia młodzież, koniec internetów. Cytaty z Biblii przeplatane wulgarnymi pokrzykiwaniami Chojeckiego, prymitywizm i ataki na wszystkich wkoło podlane sosem fake newsów, wierutnych bzdur i dziwacznych teorii spiskowych, agresja, pogarda i jedyna w swoim rodzaju oferta przynależności do elity poprzez zaangażowanie się we wspieranie sekty z Lublina. Opinię pozostawię bez komentarza. Jedynie dodam, że rzeczywiście są żebro hajsy W podobnej częstotliwości do na przykład w Realu 24 Chujnie Telewizja Kanał na YouTube oraz Media Narodowe i Corwin TV. Choć trzeba przyznać, że ramówka jest dosyć rozbudowana, aczkolwiek cykliczna. Mamy nauczania Chojeckiego, które są skupione tylko i wyłącznie na nauczaniu czysto religijnym. Mamy o 13 coś, co usiłuje naprawdę za wszelką cenę być brane za program, ale jest de facto live'em, który skupia wokół siebie parę osób wypowiadających się na temat geopolityki. Ich wszelkie analizy są według mnie na poziomie grygucia, czyli pana Nikta, ale to jest tylko moja osobista wstawka, starają się w podobnej ramówce, co w Realu24 chujnie Telewizja, Kanał Narodowy bądź Media Narodowe mieć odpowiednich gości, którzy by wspierali ich tezę oraz przekaz, a całość według mnie prowadzi do kreacji rzeczywistości, której narracja ma być zgodna z narracją KNP. Na tym etapie Paweł Kołeś my już o tym mówili, można zobaczyć, sprawdzić, jest memem. Ogólnie rzecz ujmując, Chojecki zawsze ma rację, ich przewidywania zawsze się sprawdzają, a to co mówią to jest już praktycznie ustalona wizja przyszłości. Zabiegi stylistyczne Moi drodzy, dlaczego pan Pawełek ma zawsze rację? Tutaj właściwie kompleks Atora, czyli innymi słowy, tych materiałów jest taka mnoga ilość, tego jest tyle, że nie da się po prostu ich zgłębić wszystkich. Mało tego, w pewnym etapie część materiałów została usunięta z powodu tego, że tam zostali bodajże bana, czy coś takiego. Wobec tego ich ogrom jest nieweryfikowalny, jeśli nie robicie tego na bieżąco. Tak samo mamy z Korwinem, Brownem Atorkiem, z jakimś tam innymi gośćmi, chociaż oni czasem się powtarzają, a tutaj trzeba przyznać, Pawełę cały czas tworzy nowy kontent kontent który oczywiście też jest bezczelnie zerżnięty z amerykańskich pastorów, czyli innymi słowy język jest bardziej potoczny, w niektórych momentach nawet padają wulgaryzmy, również przyrównywanie ludzi, bądź części rzeczy, które Chojeckiemu nie pasują do kału, czym zyskał oczywiście wśród swoich wrogów miano tak zwanego Docelowo ten język ma być bardziej otwarty dla ludzi, którzy są zrażeni m.in. kościołem katolickim, ale ogólnie także znudzeni całą bazą konwenanców, kwiecistego słownictwa, stawiania siebie na piedestale itd., itd., Przede wszystkim ma to za zadanie zmniejszyć dystans pomiędzy mówcą a słuchaczem, ale także stworzyć dostępność dla ludzi, którzy są powiedzmy, że mniej ogarnięci. Eksperty. Do spraw reklamy powiedziałby, że w tym momencie Chojecki zwiększa wachlarz potencjalnych odbiorców, ale takoż zaraz by dodał, że Chojecki odrzuca część potencjalnych odbiorców poprzez swój wulgarny przekaz oraz nienawiść skierowaną w kierunku niektórych podmiotów. Podmioty te w dosyć częsty sposób są wyzywane oraz zarzucana jest im agenturalność. Z tego co wiem, żadne takie zarzuty nie zostały poparte dowodami, ani te dowody nie zostały skierowane do służb. Aczkolwiek podkreślam, jeśli ktoś posiada jakieś informacje świadczące o tym inaczej, zapraszam do komentarzy. Następnym takim zabiegiem jest zapraszanie gości oraz wywoływanie ich jakimiś wyniosłymi słowami, czyli na przykład yy, reprezentant z IPP na Tajwanie Hanna Shen po pierwsze, to sprawia wrażenie profesjonalizmu, po drugie, sprawia także wrażenie obopólnej zgody, czyli innymi słowy, że wszyscy goście zaproszeni zgadzają się z przekazem IPP, wobec tego IPP ma zawsze rację. I tutaj, szczerze moi drodzy, z ręką na sercu muszę pochwalić pana Pawła Chojeckiego. Dlatego, ponieważ to jest taki PR-owy majstersztyk, że głowa mała. No, żaden szur na polskim YouTubie nie posunął się tak daleko. ここ<音楽> Ale co nam to daje? Moi drodzy, przede wszystkim daje nam to, że nie jest to oblężona twierdza na zasadzie ściśle zamkniętej, oblężonej twierdzy, tylko okazuje się, że ta twierdza ma sojuszników. A sojusznicy sprawiają wrażenie, iż ta oblężona twierdza nie jest jedną oblężoną twierdzą, ale szeregiem twierdz, które walczą w wspólnej sprawie. Szczyt popularności Idź pod prąd można zaliczyć gdzieś w okolicach 2016-2017 roku. Po tym czasie odszedł, że tak to określę, główny naganiacz idź pod prąd, czyli Marian Kowalski. Ostatnio było pięciolecie idź pod prąd i nawet na tym pięcioleciu Paweł Chojecki przyznał, że nie osiągnęłaby ta chujnie telewizja kanał na YouTubie takiego sukcesu, gdyby nie weszli w komitywę z Marianem Kowalskim właśnie. To był taki pierwszy, no mógłbym go określić mianem naganiacz, który zwrócił uwagę opinii na narodowościowej głównie, na idź pod prąd, ponieważ startował w wyborach prezydenckich, był dosyć znaną personą w świecie narodowców i skierował ich uwagę właśnie na IPP. O tak, tak się składa, że dokładnie tak jak wszystkie amerykańskie kościoły protestanckie, kościół Nowego Przymierza też stawia na patriotyzm. A idź pod prąd jest właśnie bardzo tymże nacechowany, ale mam wrażenie, że bardziej amerykańskim jak polskim, ponieważ obchodzą 4 lipca, jakieś tam święta dziękczynienia itd., itd. Zanim w ogóle sobie powiemy o diagnozie politycznej oraz mojej osobistej opinii, to jeszcze warto poświęcić sobie parę chwil na temat tego, że Chojecki bardzo ładuje w kontakt z młodymi. Ogólnie Paweł Chojecki nie udaje, że interes po nim wkrótce, w może przejąć Tymoteusz Chojecki, jego syn. Wobec tego potrzebny jest nowy, młody narybek, a nie geriatryk. Z tego powodu są różne jakieś tam koła aktorskie, różne są tworzone komiksy. Ostatnio właśnie był tworzony komiks, e, który miał być wystosowany do młodych, zachęcając ich, żeby wstąpili w szeregi. Najpierw, żeby słuchali w ogóle Idź Pod Prąd, a potem jak się zobaczy, no to KNP woła. Mało tego, planowany jest tak zwany Uniwersytet Biblijny, Cokolwiek to jest który ma docelowo kształcić młodzież, ponieważ dotychczas z tego co wiem, cała edukacja jeśli chodzi o młodzież z powodu no, polityki izolacjonistycznej przebiega w domu. Edukacja jest domowa. Oczywiście zgaduję, że się domyślacie, jakoby te przedsięwzięcia no, kosztowały trochę hajsiwa, nie? Nie posiadam żadnych potwierdzonych danych na ten temat. Zaznaczam po raz kolejny, jak i na cały materiał, ale klub Idź Pan Stąd twierdzi, iż jest to hajs właśnie Faluela oraz Christians United for Israel czy ja wiem, to by nawet troszkę sensu miało. Zwłaszcza, że te kościoły żyją w takiej komitywie, że się nawzajem wspierają i na przykład kościół, który jest z West Virginia i zarabia mało, dostaje hajsy od gości, kolegów swoich, którzy na przykład są w Massachusetts. Zatem jest to szczerze mówiąc całkiem prawdopodobne. Jednakże nie uwierzę, że idź pod prąd i ogólnie kościół Nowego Przymierza nie ma jakichś tam sojuszników w Polsce, którzy są im bardzo przychylni. Mają także przy okazji wpływ. Taka organizacja po prostu nie byłaby w stanie funkcjonować w sposób taki ani inny na tylko i wyłącznie związku wyznaniowym i byłaby zostawiona bez jakiejkolwiek opieki urzędu skarbowego. Po prostu smoki nie istnieją. A zatem podsumowując, mamy bardzo wpływową organizację, która się rozrosła na zwykłym związku wyznaniowym. Jest to czysta kopiuj wklejka amerykańskich kościołów protestanckich z pasa biblijnego, czyli kompletny McCarthy połączony z próbą unowocześnienia się oraz starania się za wszelką cenę, żeby ludzie traktowali cię poważnie, równocześnie posiadając według mnie co najmniej niepoważne poglądy. Poglądy te w polskich realiach są aż tak bardzo niepoważne, że przez Polaków są charakteryzowane jako szuria. Tymczasem podkreślam, w Ameryce są miliony ludzi, którzy wyznają dokładnie taki sam system wartości jak Paweł Chojecki. Bo to tutaj trzeba po raz kolejny grubą kreską podkreślić. Paweł Chojecki nie robi nic nowego ponad to, co robią jego koledzy. Tylko on robi to na nowym gruncie. W Polsce dość, wbrew pozorom, w porównaniu do pasa biblijnego liberalnym kraju. I tutaj właściwie powinno paść bardzo ważne pytanie, gdzie się zaczyna wiara, a gdzie się zaczyna szuryzm. Ponieważ wiara, tak samo jak szuryzm, jest zbudowana na kanwie. Kanwie, która jest podstawą nienaruszalną. Odpowiedź pozostawiam wam, tymczasem pragnę zwrócić uwagę, że właśnie między innymi dlatego polskie szur piekiełko ma problem z Chojeckim, ponieważ tak Chojecki właściwie drze koty z każdym możliwym szurem. I nie szurem. Właściwie Chojecki i idź pod prąd drze koty z każdym. Z tego co kojarzą, wszystkie partie polskiej sceny politycznej dla niego są po prostu ruskimi agentami, lewakami, w ogóle ludźmi, z którymi nie można gadać w żaden inny sposób. Cała Konfederacja to już jest właściwie według niego ruska agentura, między innymi tak samo jest z wszystkimi gośćmi, którzy są przedstawicielami Kościoła Katolickiego. To też są według niego wrogowie. Właściwie tylko jedynym dobrym spokoziomkiem na polskiej scenie politycznej jest Johnny Daniels. W momencie kręcenia tego materiału dowiedziałem się, że aktualnie klub Idź Pod Prąd prowadzi batalię sądową z klubem Idź Pan Stąd. Ponoć także deklaruje rozprawę z nimi Grzegorz Wysok, czyli następny gość, który jest nazywany Szurem i którego wypadałoby omówić Zatem mamy powody uznać, że Chojecki jest dość tolerancyjny ze swoim e, traktowaniem innych, czyli właściwie idzie na udry z każdym, kim może, ponieważ może. Nie jest w jakikolwiek sposób zależny. Co osobiście sądzę o działalności Chojeckiego? Według mnie ona jest totalnie nietrafiona. To znaczy widzimy, że przez chwilę był podatny grunt, ale był no i się zmył. Poza tym nie wiem, na ile Chojecki jest sam wyrachowany, a na ile wierzy w to, co głosi. Jeśli wierzy w to, co głosi, to przepraszam bardzo, ale według mnie nie jest człowiekiem poważnym. Jeśli natomiast jest inaczej, no to w tym momencie nie pochwalam, ale sławię rękę mistrza. Zadziwia mnie tylko jedna rzecz, że w tych wszystkich nauczaniach, w tych wszystkich felietonach, w tych wszystkich programach, ani razu Chojecki nie odniósł się do Ordo Juris. To jest taka jedna rzecz, która mnie zadziwia, no bo przecież jak wszyscy, to babcia też. To jest właściwie tyle, co, moi drodzy, dla was przygotowałem. Najprawdopodobniej nie będziemy śledzić już naszych milusińskich, jeśli chodzi o Chojeckiego. Bardziej się zajmiemy inną szurią lubelską. Ale na sam koniec zostawię pytanie. Czy według was Paweł Chojecki, Idź pod prąd, Kościół Nowego Przymierza są to szuri? Zapraszam do dyskusji, komentarze jak zwykle były, są i będą wasze.